Dzisiaj świeży 19 odcinek, idealny na początek tygodnia. Mówi dla Państwa Krzysztof Włodek. Będzie o Hanami w Japonii, Google Maps oraz o imprezie studenckiej, czyli półtora tysiąca osób w jednym bloku. Sakura Hanami, czyli oglądanie kwiatów wiśni, popularny w Japonii prawie rytuał. Właśnie teraz w kraju kwitnącej wiśni zobaczymy ogrom różowej masy. Cała ta bajkowa kraina istnieje około tygodnia, by potem zniknąć na kolejny rok. Japończycy stworzyli też aplikację na smartfony, dzięki której można monitorować stan kwitnienia drzewek w okolicy. Pod tą audycją na Facebooku znajdziecie przykładowe zdjęcie tej pięknej krainy. Lubicie drzemać? Może czas spróbować w nowych, innych miejscach. Jeżeli Was to zaciekawiło, koniecznie zajrzyjcie na stronkę Google Maps. Jest to tak zwana mutacja map od Google stworzona po to, by oznaczać najlepsze miejsca na krótką drzemkę. Swoje ulubione miejsca do drzemania zaznaczyli ludzie prawie z każdego zakątka świata. Znajdziemy ciepły kącik nawet na Antarktyce czy Grenlandii. Według oznaczonych miejsc w Spaniu przewodzą trzy kraje z Beneluxu, Wielka Brytania oraz Amerykanie ze wschodniego wybrzeża. Znajdziemy też sporo miejsc polecanych na drzemkę w Polsce. Internauci oznaczają ławeczki na skwerach Trójmiasta czy przytulne łóżka w Warszawie. Najwięcej polskich miłośników tzw. napsów pochodzi z Krakowa i okolic Górnego Śląska. Stronkę znajdziemy pod adresem googlenaps.info Szalona 500-osobowa impreza odbyła się w bloku w Turynie na północy Włoszech. Imprezę zorganizowało trzech studentów, teoretycznie dla 20 osób. Jednak przez Facebooka wiadomość szybko się rozchodzi. Mieszkanie nie pomieściło gości, więc imprezowali oni na całej klatce, schodach, a nawet na dworze przed budynkiem. Mieszkańcy zostali zablokowani, nie dało się wyjść ani wejść do mieszkań. W środku nocy imprezująca młodzież uniwersytecka przystąpiła na klatce schodowej do bitwy na poduszki. Interweniowało 9 patroli policji. Po takiej imprezie pozostaną nienamacalne wspomnienia oraz namacalne rozbite szyby, stosy śmieci, butelek oraz góra pierza. I to koniec. Jutro specjalny 20. odcinek. Nie zapomnijcie go posłuchać. Będzie też zapowiedź konkursu z nagrodami.